Odpierdala numery To zamiast wziąć smarkacza na rozmowę Zaczęli utrudniać jej życie Napuszczali na nią szeryfa Szkodzili jej interesom Nawet nasłali na nią kontrolę skarbową W tej rodzinie idiota idiotą idiotę pogania Forse mają Rozumu za grosz Nie hamowała się w wyrażaniu swojej opinii A Hexlerowa zapomniała wspomnieć O kilku detalach kiedy rozmawiałyśmy – Wiesz, co było prawdziwym skarbem Johanny? – zapytała Leonora Gans po chwili. – Weź też żółtą puszkę z kredensu! – wskazała laską pokaźne, okrągłe naczynie z wekowymi zatrzaskami na wieczku. Przyniosłam ją i ustawiłam na stoliku przed kanapą. Ważyła co najmniej pięć kilo. Staruszka odpięła zatrzaski i otworzyła puszkę. W środku były pierniki. Serduszka, gwiazdki i bałwanki. Opruszone tylko mąką, jakby czekało jej jeszcze lukrowanie. Z westchnieniem wyjęła jeden i mi podała. Spróbuj. Zawahałam się. Nie są zatrute. I to nie jest jedna z tych pułapek, kiedy słodko mówię zjedz pierniczka, zjedz, a ty kończysz w klatce, czy kurczysz się do rozmiarów normalnego człowieka, powiedziała ze złośliwym uśmiechem. Wzięła pierniczek w kształcie gwiazdki i zaczęła obgryzać jej ramiona. Więc i ja zjadłam I przysięgam, to najlepszy pierniczek, jakim kiedykolwiek dane mi było się delektować A jako wieloletnia mieszkanka Torunia wiedziałam o piernikach to i owo Kruchy, aromatyczny, smakował miodem i przyprawami Pyszny To był jej skarb Przepis na to cudo Nikomu go nie zdradzała Napisała trzy książki kucharskie o samych piernikach, ale nigdy nie umieściła w nich prawdziwego i pełnego przepisu rodziny Lepp Kuchen. To nazwisko znaczy piernik. I wierz mi, ta rodzina od pokoleń wiedziała wszystko, co trzeba, by piec najlepsze pierniki na świecie. Legendarne. Dostawała zamówienia z Niemiec nie tylko. Ludzie bez mrugnięcia zamawiali u niej kilkaset sztuk i wysyłali kuriera po odbiór gotowej porcji. Można było robić zapasy, bo nigdy się nie psuły Gdy pomyślę, że to ostatnia puszka pierników lepkuchenów, którą zjem, chce mi się płakać Zabili nie tylko dobrą kobietę, lecz także ostatnią w jej rodzie Nie miała dzieci Nie ma rodzeństwa Tajemnica zginęła z nią To była część dziedzictwa Heksenwaldu Stracona na zawsze Znów syknęła jak gęś Zatrzasnęła wieko puszki i sama odniosła ją do kredensu, tuląc ciężar do piersi, jakby nie chciała ryzykować oddania w moje ręce tej ostatniej porcji smakołyku. Więc powiem ci coś, Dorowilk. Odezwała się, ponownie usadowiwszy się w fotelu. Jeśli chcesz dla morderców Johanny Sądu i Sprawiedliwości po twojemu, to lepiej znajdź ich szybko. Szybciej niż my. Johanna nie urodziła się tu. Ale była jedną z nas. Przyjęliśmy ją my i przyjęła ją magia Hexenwaldu. Bo my nie potrzebujemy sądu, żeby wiedzieć, na co zasłużyli i co dostaną. Las sam wymierzy sprawiedliwość, a klątwa już ich pewnie dopadła. Nie masz wiele czasu. Gdy minie tydzień od jej śmierci, będzie po wszystkim. Może lepiej wróć do domu, odpocznij, a las zrobi swoje. Zastanów się, czy tak nie będzie lepiej. Nie mogę popierać samosądów, powiedziałam. Powiedz to magii Hexenwaldu. To, że wciąż żyją, dowodzi tylko tego, że las ma wobec nich inne plany, a oni są zbyt durni, by się domyślić i zwiewać jak najdalej. Uważa pani, że wciąż są w okolicy. Durne toto! Niewiele magii mają to i myślą, że magia to takie sztuczki, jakie są im dostępne. Nie czują gniewu lasu. Nie rozumieją szeptów wiatru. Wyrok już zapadł z jej ostatnim oddechem. Postaraj się nie wejść między zabójców a las, gdy ten upomni się o swoje. Bognę zastałam przy pracy. Na stalowym stole leżały spalone zwłoki, wyciąg nad nimi próbował się uporać z ciężkim smrodem spalenizny. Patolożka przyglądała się zdjęciom rentgenowskim ciała. Aparat do RTG był jednym ze sprzętów, które gromadziła w okresie koczowniczo-przejściowym, wciąż nie mając pomieszczenia tylko na swoje potrzeby. W siedzibie przyszłej jednostki policyjnej piwnice przypadną nowo powołanemu urzędowi koronera Tornu, czyli właśnie Bognie. Wszystko już miała zaplanowane. Na razie przeprowadzała sekcję w zakładzie pogrzebowym. Właściciel był przyjazny i chętnie współpracował. Miał tylko jedną prośbę. Żadnego piłowania kości, gdy w pomieszczeniu obok przebywa rodzina w żałobie. Bogna uznała, że może się na to zgodzić. Czy są ślady przebytej operacji kolana lub implanty górnych przednich zębów? Zapytałam bez wstępów. Skinęła głową, pokazując mi klisze RTG. Rekonstrukcja rzepki, trzy implanty z górnej półki, złamanie nosa i wzrost przy oczodole. Więc masz na stole, Johanne, lepkuchen. Sąsiadka zeznała, że kilka lat temu Wiedźma miała wypadek samochodowy Bogna bez słowa wpisała drukowanymi literami Nazwisko u góry karty To stare obrażenia Są też nowe Spiralne złamanie kości promieniowej lewej Siateczka pęknięć na prawym obojczyku i żebrach Cienkich jak włos, ale musiały boleć Przypuszczam, że ktoś na niej usiadł Nie dość ciężki, aby doszło do uduszenia kompresyjnego Ale wystarczająco, by zostawić ślady na kościach Temperatura nie zrobiła dobrze czaszce, ale uważam, że przynajmniej to pęknięcie za uchem jest przedśmiertne Cios musiał być tak silny, że kobieta straciła na jakiś czas przytomność Czaszka popękała, ale nie wybuchła, gdy mózg się zaczął gotować Dekompresja to wyjaśnia Obrażenia paliczków spójne z wielokrotnym uderzaniem i drapaniem w ścianę Złapałam się na tym, że zaciskam dłonie w pięści Umiałam sobie wyobrazić, co przeszła Johanna, zanim trafiła do pieca i zanim umarła. Czy na podstawie obrażeń możesz stwierdzić, ilu było napastników? Zapytałam. Nie bardzo. Mogę tylko powiedzieć, że niektóre obrażenia, jak złamanie spiralne czy pęknięcie czaszki, wymagały użycia dużej siły. Z kolei obrażenia kompresyjne sugerują lżejszą wagę napastnika. Ale jeśli czegoś się nauczyłam, odkąd pokazałaś mi tę stronę bramy, to nie zakładać, że mała i lekka osoba nie może pięścią rozwalić ściany. Skinęłam głową. Czyli wciąż praktycznie nie dysponowałam dowodami, które utrzymałyby się przed sądem. Miałam sporo przypuszczeń, sprzecznych zeznań Hexlerowej i Leonory Gans, pierścionek i koszulkę, z którymi muszę spróbować powiązać dzieciaki i historię o skarbach. Mało. Brakowało mi technika, który sprawdziłby odciski palców w całym domu Mogłam je zebrać i spróbować na oko ocenić, czy pasują Ale potrzebowaliśmy kogoś, kto zajmuje się tym zawodowo I potrafi obsłużyć programy komputerowe oraz bazy danych Poszukiwania takiej osoby trwały Wątpiłam, by wielu było na świecie magicznych techników kryminalistycznych Roman sugerował, że źle do tego podchodzę Skoro nie mam odpowiedniego fachowca, powinnam przeanalizować dostępne opcje Magiczny technik, który zbierałby ślady aury czy podbierał próbki zaklęć, nadawałby się idealnie, ale o nikim takim nie słyszałam. Równie dobrze mogłabym zdecydować, że zamiast Mikołaja zatrudnię króliczka wielkanocnego, gdy tylko się zgłosi. Zamiast tego dostałam Romana, który właśnie przekroczył próg domu pogrzebowego. – O, jesteś! – powiedział z zadowoleniem. To nie wróżyło niczego dobrego. – Co znowu? – zapytałam. Madame Hexler-Mentzler ponownie złożyła skargę na jakość twojej pracy. Uznała, że dyskryminujesz ją i jej sprawę ze względu na jej poglądy. Przekonanie, że miejsce wiedźmy jest na stosie, trudno uznać za prawomyślny pogląd. Wyszczerzył się w uśmiechu. Miałabyś na tym stosie znakomite towarzystwo. Wampiry w jej oczach też urągają boskiemu porządkowi. Którego Boga ma na myśli? Zapytałam zaintrygowana. W jej domu nie widziałam żadnych symboli religijnych czy śladów kultu. Mam wrażenie, że w tym wypadku myśli głównie o sobie. Ale złożyli skargę do starszyzny i do Rady Miejskiej w Wernigrodę. Hexlerowa domaga się zwolnienia ciebie i zerwania porozumienia między ich miastem a Tornem z powodu kulturowych różnic niedopogodzenia oraz dyskryminowania jej ze względu na wyznawane wartości. Mamy potwierdzenie, że ciało należy do Johanny Lebkuchen. Powiedziałam pozornie bez związku Roman uniósł brew z zainteresowaniem Myślę, że czas złożyć wizytę w domu głównych podejrzanych I porozmawiać z ich rodzicami Rozumiesz, podstawy pracy śledczej Jadę z tobą, oświadczył Jako przenośny kaganiec starszyzny? Żartujesz? W życiu bym nie przegapił miny hekslerowej, Gdy to wszystko, co planowała, wybuchnie jej w twarz Prezydencja Hexler-Metzlerów powitała nas otwartą bramą. To nie była gościnność, lecz wezwanie przed trybunał. Zobaczymy. Zaparkowałam na białym podjeździe. Żwir chrzęścił pod butami. Roman podążał za mną z oficjalnie beznamiętnym wyrazem twarzy, otoczony autorytetem utkanym z wampirzej magii. Wiedziałam, że jej nie podkręcił. Po prostu opuścił osłony i mogłam wyczuć to, co zwykle ukrywał. Jeszcze nie doprowadzili mnie do tego, bym uwolniła swoją aurę, ale kto wie, godzina ciągle młoda. Pokojówka wprowadziła nas do salonu, gdzie na niewygodnej kanapie siedziała nie tylko pani domu, lecz także jej małżonek, Tomasz Metzler. Pod pięćdziesiątkę, przeciętnie atrakcyjny, dobrze ubrany i odrobinę nieszczęśliwy z powodu naszej obecności albo konieczności uczestniczenia w tym spotkaniu. Może powód nieszczęścia siedział metr od niego na kanapie, a może była nim ukrywająca się gdzieś w lesie para nastolatków. Nie wyczułam od niego zbyt wiele magii. Zapytałabym o postępy, ale nie spodziewam się ich na zbyt dużo, powiedziała gospodyni na powitanie. Usiedli w taki sposób, że nie mieliśmy z Romanem gdzie przycupnąć. Widać, sądziła, że na stojąco będę bardziej pokorna. Powodzenia, starszyzna już tego próbowała. A przeciwnie, poczyniliśmy znaczne postępy. Sprawa zaginięcia płynnie przeszła w sprawę o morderstwo i szukamy państwa potomstwa z większą determinacją niż kiedykolwiek, oświadczyłam. Jak to morderstwa? odezwał się zaskoczony Metzler. Miał niski, przyjemny głos. Byłam przekonana, że pomógł mu sprzedać mnóstwo kuchenek, piekarników i lodówek. Johanna Lepkuchen nie żyje. Zamordowano ją w jej własnym domu. Wszystkie tropy prowadzą do Hansa i Grety jako potencjalnych sprawców Byli na miejscu zbrodni, mieli z ofiarą długotrwały zatarg Opowiadali wszystkim o rzekomym skarbie, który zamierzali zdobyć Pozostaje mi tylko podziękować pani za zgłoszenie zaginięcia Być może bez tego jeszcze długo nie odkrylibyśmy przestępstwa i zwłok Nie bez satysfakcji obserwowałam, jak kobieta porusza wargami niczym ryba z drugiej strony byłam pewna, że zaskoczyła ją tylko część tego, co usłyszała Błysk w jej oczach przy pierwszym zdaniu kazał mi się zastanowić Jeśli wiedziała o śmierci Johanny, to co zamierzała osiągnąć, popychając mnie w kierunku jej domu? Chciałaby znaleziono ciało? Nie ogarniałam tej intrygi Nie ja jedna Jej mąż spoglądał na nią z miną W co nas tym razem wpakowałaś? To jakieś nieporozumienie, powiedziała w końcu. Poczułam nacisk magii. To wszystko jest jednym wielkim nieporozumieniem. To nie mogły być nasze dzieci. Nasze dzieci w ogóle nie zaginęły. Są na feriach urodziny w Niemczech. Nigdy nawet nie spotkały Johanny Lepkuchen. Szukacie kogoś innego. Nie zatrzymuję was. Magia wokół zgęstniała. Patrzyłam na gospodynię z zainteresowaniem, ciekawa, czy ma w zanadrzu coś więcej niż lekką perswazję. Ale nic się nie wydarzyło. Najwyraźniej to było wszystko. Czy naprawdę na kogoś to działa? zapytałam. Co dokładnie? Ta leciutka jak letnia bryza iluzja i perswazja. Ściągnęła pani psa gończego i myśli, że rozproszy go błyskotką? Doprawdy? przeniosłam spojrzenie na Metzlera. Poradzę państwu jak rodzicom, którzy mają podstawy martwić się o swoje dzieci. Im szybciej młodzi zgłoszą się przed oblicze sprawiedliwości, tym lepiej dla nich. Bezpieczniej. Czy ty grozisz moim dzieciom? Zapytała lodowato. Ton groźby postawił mi włoski na karku. Znów poczułam gęstniejącą wokół magię. Może Marina Hexler umiała coś więcej – Opuściłam zasłony i moja magia wezbrała szeroką falą. Po miesiącu odpoczynku, z wiatrem pani północy na skórze, bez apokalips i walk moje akumulatory były pełne po brzegi. Nie zwracała na to uwagi, splatając zaklęcie. Widziałam jego czerwone nici. Metzler przesunął się na kanapie i złapał rękę żony, przykrywając swoją dłonią palce, które już się układały w agresywny gest. Kochanie, nie róbmy nic gwałtownego. Powiedział niemal szeptem Spojrzała na niego z wściekłością, a potem przeniosła spojrzenie na nas I dostrzegła to, co dotąd jej umykało, a co nie umknęło jej mężowi Rozplotła palce i ułożyła je płasko na kolanach Mogę państwu obiecać, że jeśli się poddadzą, nie spotka ich krzywda Zapewniłam Trafią do zabezpieczonego magicznie aresztu, a potem przed sąd Otrzymają sprawiedliwy wyrok, a wy będziecie mogli zatrudnić drogiego i wygadanego prawnika, więc może kara śmierci spadnie ze stołu. Może nawet proces odbędzie się u was, na waszych zasadach. Mogę to rekomendować ze wsparciem obecnego tu członka starszyzny. Nie jestem jednak w stanie obiecać, że będą bezpieczni czy że długo zachowają życie, jeśli pozostaną na wolności. Niby dlaczego? Zabili wiedźmę z lasu. Nie mieszkającą w lesie, ale wybraną przez Hexenwald. Była jego częścią. Las nie przebacza i nie zapomina. Czy nie tego uczycie dzieci od najmłodszych lat? Państwa potomstwo musiało przegapić te lekcje. To była przybłęda. Kilka lat temu nawet tu nie mieszkała. To niemożliwe, by miała taką pozycję. Sarknęła Marina. A jednak jej dom jest opleciony magią lasu. Las podtrzymuje jej osłony nawet po śmierci. Tylko idiota nie rozumie, co to znaczy. Klątwa ostatniego tchnienia oznacza, że po Johannie mogło zostać coś więcej. A nawet jeśli nie, jest jeszcze klątwa Heksenwaldu. Państwa dzieci naprawdę najbezpieczniejsze będą w areszcie, gdzie spokojnie doczekają procesu. Nie odpowiedzieli. Może nie wiedzieli jak. Może dotarło do nich, że gdyby nie polityczne gierki, nie wiedziałabym o śmierci wiedźmy i udziale w niej Hansa i Grety. Może pomyśleli, że o wiele łatwiej mieć w ryzach szeryfa z małego miasteczka, na którego nie trzeba nawet zaklęć perswazji. Wystarczy przypomnienie, że to stanowisko nie jest dożywotnie i za chwilę odbędą się wybory. Zawsze zbliżają się jakieś wybory i wszystko może się przetasować, więc rozsądniej trzymać z silniejszymi niż z martwymi. Widziałam już takie rzeczy. Po obu stronach bramy. A ja po żadnej stronie nie byłam do kupienia. Spojrzałam na Romana, niemal spodziewając się miny pełnej dezaprobaty, subtelnego wyrzutu wobec mojej ignorancji w kwestii stosunków dyplomatycznych i polityki lokalnej. Wampir stał jednak sztywny, nienaturalnie nieruchomy, z twarzą jak wykutą z kamienia. I nie oddychał. Owszem, nie musiał, ale zwykle to robił, by nie peszyć otoczenia – Coś było nie tak. Pożegnałam się oszczędnie z właścicielami rezydencji, przypominając im, że jako namiestniczka będę zobowiązana, jeśli zadzwonią, gdy tylko wejdą w posiadanie interesujących mnie informacji i wyszłam. Roman, wciąż milczący i nienaturalnie wyprostowany, podążył za mną. Aż dziw, z tak usztywnionym kręgosłupem zdołał wsiąść do samochodu. Wycofałam z podjazdu, lekko ocierając się zderzakiem o słupek bramy i wytoczyłam się na jezdnię Po kilkunastu metrach zaparkowałam w zatoczce i obróciłam się do Romana Co się u diaska dzieje? zapytałam Był zbyt stary i potężny, by urok Hexlerowej na niego podziałał, prawda? Co dokładnie masz na myśli? Sama nie wiem, może twoją dziwną i nieoczekiwaną strupieszałość? Ach, to... no tak. Zaprezentowałem jej idealny przykład martwego zła, za jakie mnie ma. Powiedziała mi o tym przy pierwszym spotkaniu. Uznałem, że to pasuje do sytuacji. Parsknęłam, gdy opuściło mnie napięcie. Jesteś pojebany, wasza kąśliwość. Być może, ale nie wiem, czy ze wszystkich ludzi ty akurat masz kwalifikacje do takich ocen. Przydzielasz im ogon? Zapytałam. Oczywiście, już są na posterunku Teraz, gdy ich postraszyłaś, zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby odnaleźć dzieciaki i wywieźć do tej rodziny w Niemczech A mają magię krwi po swojej stronie, przyznała mnie chętnie Szukanie igły w stogu siana jest o wiele prostsze, gdy igła jest z wami spokrewniona lub łączy was dobrowolna więź krwi Mnie pozostawało szukanie na ślepo Teoretycznie Hans i Greta mogli być już na drugiej półkuli, ale intuicja mówiła mi, że są blisko. Nie wyjechali. Właściwie czemu? Odpaliłam silnik i ruszyłam przed siebie. Kojarzysz może kogoś, kto zna ten las naprawdę dobrze? Zapytałam. O co pytasz? Magicznie? Raczej topograficznie. Mapa jest stara i niedokładna, Przedstawia trzy drogi i gąszcz zieleni, jakby to była niedostępna i niezbadana jednolita przestrzeń A przecież nie jest Mieszkają tam stroiciele kryształów, wiedźmy, pewnie inni magiczni Podejrzewam, że są jakieś domki myśliwskie, ambony, może świątynie czy ośrodki kultów A Hans i Greta nie odjechali daleko Nie mają samochodu Nie mieli skąd wypożyczyć innego, jeśli wierzyć naszym źródłom Nie mieli dość forsy na zakup nowego nie zgłoszono też kradzieży wozu w tej okolicy. Sprawdziłam. Coś mi mówi, że nie odjadą, dopóki nie zdobędą tego, na czym się zafiksowali. Czymkolwiek to jest, było warte, by dlatego zabić. Albo trzyma ich tu coś innego. Nie wiem. Nie rozumiem Hexlerowej. Nie rozumiem tych gówniarzy. Popa prana rodzina. Myślisz, że zadekowali się w okolicy? Skwitował Roman. Przytaknęłam. Nie w hotelu czy pensjonacie, bo tam poprosiliby ich o dowód tożsamości. A znają możliwości swoich rodziców i zasięg ich macek. Wiedzieliby, że pół godziny po zameldowaniu matka stałaby w progu. Więc w jakimś mniej oficjalnym miejscu. Żadne z nich nie jest typem zbłąkanego wędrowca, którego ludzie przygarnęliby pod swój dach. Zauważył Roman. Może sama Greta, drobna nastolatka, zmyliłaby wieśniaka, ale Hans... Okolicznie ich znają i kochają akurat tak bardzo jak babcia Gans Roman pomyślał chwilę, postukując palcem o podbródek A leśniczy? Chociaż mieszka blisko lasu od tak dawna, że jest niecałkiem poczytalny Wzruszyłam ramionami Gdybym ograniczała się do ludzi w pełni poczytalnych, całymi dniami nie miałabym do kogo gęby otworzyć Skręciłam zgodnie ze wskazówkami Romana i nieco przyspieszyłam, skoro skończył się teren zabudowany Nagle Roman syknął, a oczy zaświeciły mu się jak dwie szkarłatne latarenki Ich blask był tak silny, że odbijał się w szybie Wampir obnażył zęby w niemym warkocie i na chwilę znów cały zesztywniał Roman? Zapytała mnie pewnie, zaciskając ręce na kierownicy po wnętrzu auta rozchodził się zapach magii krwi i zostawiał żelazisty posmak na wargach. Złamali barierę krwi. Wycharczał. Na wąskiej drodze z wysokimi, starymi klonami rosnącymi po obu stronach nie miałam gdzie wykręcić. Ujechałam prawie kilometr, nim znalazłam odpowiednie miejsce, by zawrócić do wioski i domku wiedźmy. Nagle wstrząs magiczny rozdzwonił mi się w kościach bolesnym echem. Skóra zaczęła mnie swędzić, gdy przebiegały po niej pajączki impulsów magicznych Zęby szczękały, a dłonie trzęsły się jak w febrze Musiałam się zatrzymać, bo przez chwilę nie widziałam niczego przed sobą W ciemności przemykały dwa czerwone cienie, niczym odczyt z termowizji Moje zaklęcie nie było tak silne Magia lasu podkarmiła je własnymi woltami Wzdrygnęłam się, czując na zmianę gorący i lodowaty dreszcz biegnący wzdłuż kręgosłupa zapnęłam, gdy napięcie ustąpiło. Oż kurczaki! Jęknęłam. Zabolało? Zapytał Roman z lekkim zainteresowaniem. Złamali moje osłony wokół domu i prawie wyskoczyłam ze skóry. Przyznałam. Cieszę się, że w tym starciu magia Hexenwaldu raczej jest po naszej stronie, jeśli z prostego zaklęcia ochronnego potrafi zrobić paralizator na odległość. Ta... Gdy złamali barierę krwi, prawie straciłem kontrolę Mruknął, splatając ręce na piersi Przejąłeś barierę krwi, czy stworzyłeś własną? Zapytałam Coś pomiędzy, przyznał Jak bardzo jesteś głodny? Nie aż tak, by ktokolwiek był w niebezpieczeństwie Nie mam już stu lat Podrzucić cię do domu? Spojrzał na mnie, jakbym go obraziła w sumie to zrobiłam. Przepraszam, a więc do domu wiedźmy? Skinął głową bez słowa. Blask w jego oczach stopniowo przygasał i po kilku kilometrach nie odbijał się już różowawą poświatą w szybie samochodu. Dotarliśmy za późno. Osłony jeszcze wibrowały resztkami magii, ale po włamywaczach zostały tylko zniszczenia. Kilka wyrwanych desek werandy... Rozkopana pod nią dziura, rozbita szyba w okienku koło drzwi. Zamek był jednak cały. Wiedźma miała lepsze zamki niż zakładali, co tylko mnie utwierdzało w przekonaniu, że wcześniej wpuściła zabójcę czy zabójców. Obeszliśmy domek i okolice. Dotarliśmy aż do krwawej bramy, gdzie Roman znalazł ślady świeżej krwi. Dwie osoby. Przeszli, ale podatek pobrany. Wystarczy, żebyś wyniuchał ich kryjówkę? Zapytałam z nadzieją Mylisz mnie ze swoimi sierściuchami? Skrzywił się z niesmakiem W Heksenwaldzie z taką ilością magii nie zdołaliby wyniuchać własnego ogona Byliby równie użyteczni jak ty Warknął na mnie, odsłaniając zęby Naprawdę powinien trzymać się ode mnie z daleka Bo szacunek ulicy wobec niego wkrótce się przetrze na szwach jak znoszony ciuch Kiedy ich znajdziesz... Mogę ze stuprocentową pewnością potwierdzić, że złamali te barierę i że to ich krew. Nawet przed sądem. Czy w kategorii użyteczności ustawia mnie to oczko wyżej nad wilkami? Jesteś tak użyteczny, że przywiążę sobie prawicę do pleców, bo po cóż mi ona, skoro mam ciebie? Jędza. Nic nowego. Potrzebuję śladu, tropu, czegokolwiek, co może popchnąć to do finału, bo mnie kurwica strzeli. Czyli jesteśmy wystarczająco zdesperowani, by jechać do leśniczego Ale pamiętaj, jeśli właduje w ciebie kulkę, nie ponoszę odpowiedzialności Czemu miałby to zrobić? Zdziwiłam się Roman wzruszył ramionami, jakby to było pytanie retoryczne Zanurkowałam za samochód, a kula przeleciała nad maską i wbiła się w drewniany płot tuż za mną Ostrożnie wychyliłam się z zazdrzaka, oceniając sytuację. Kiedy Roman mówił, że leśniczemu pomerdały się klepki od bliskości lasu, myślałam, że przesadza, ale Andrzej Grün był szalony, bez dwóch zdań. Mężczyzna na progu miał dobrze powyżej dwóch metrów wzrostu. Bary szerokie jak tur, wydatny brzuch wypychający zielony polar i czarną kręconą brodę spływającą obficie na pierś. Wełnioną czapkę naciągnął aż na brwi, Policzki i nos miał zaczerwienione od zimna. Od heksenwalska wersja świętego Mikołaja, tylko z długą bronią palną i niemałym zapasem amunicji, adekwatna do charakteru lasu. Spojrzałam na Romana, który kucał obok. Zasłonił uszy, gdy rozległ się kolejny huk. Wampir wzruszył ramionami i powiedział bezgłośnie, rać sobie. Panie leśniczy, proszę nie strzelać, przychodzę po prośbie. – krzyknęłam głośno. – Prośbie, psia jego mać! Ostrzegali, że przyjadą się tu panoszyć, gadziny! – ryknął i wystrzelił kolejne dwa naboje w płot kilka metrów ode mnie. – Jestem namiestniczką stornu i prowadzę śledztwo w sprawie morderstwa! – wrzasnęłam. Przez chwilę panowała cisza, przerywana tylko odgłosem ładowania broni. Wciąż nie wyciągnęłam swojej. – Dla bezpieczeństwa – jeśli to naprawdę leśniczy, był kolejnym kochaneczkiem Heksenwaldu i zadzieranie z nim byłoby czystą głupotą. Morderstwa? Ryknął w końcu. Zamordowano Johannę Lepkuchen, wiedźmę z lasu! Odkrzyknęłam. To czego od razu nie mówi? Nie zdążyłam, zaczął pan strzelać. Ano, może zacząłem. Przewrażliwiony jestem. Wyjdzie, już odkładam broń. Wyjrzałam z zderzaka. Faktycznie odłożył strzelbę na szeroką, drewnianą balustradę werandy. Przyzwalająco kiwnął głową. Westchnęłam i wyprostowałam się, tracąc osłonę, jaką dawało mi auto. Poczekam w samochodzie. Gość jest niestabilny. Jeśli cię zabije, ktoś musi powiadomić starszyznę, że powinna szukać zastępstwa. Wymamrotał Roman, mistrzowskie wsparcie i partner na schwał. Za szybko go pochwaliłam. Ostrożnie podeszłam w stronę werandy. No, idzie, idzie, nie dyga się, to już nie strzelam zachęcał leśniczy. Doceniam to powiedziałam. Chyba nie wyczuł sarkazmu, bo skinął głową. No, trochę nerwowo zareagowałem. Myślałem, że przychodzisz truć mi dupę o te wnyki. Jakie wnyki? zapytałam odruchowo. Jakie wnyki? powtórzył. Nic nie wiem o żadnych wnykach. Co ty mi tu o wnykach opowiadasz? Roześmiał się, poklepując się po obfitym brzuchu. Otworzył drzwi do domu i zaprosił mnie szerokim gestem. Przystanęłam. Wolałam rozmawiać na zewnątrz. No idzie, to ci nie ukrzywdzę! Zadeklarował. Więc weszłam. Magia ochronna była tak gęsta, że przechodziłam jak przez zasłonę. Nozdrza wypełnił mi zapach lasu i mokrej ziemi. Wszystko w domu dostosowano do ponadprzeciętnego wzrostu gospodarza. Sufit znajdował się na wysokości co najmniej 3,5 metra. Meble z masywnego drewna były większe i obszerniejsze niż standardowe. Leśniczy sięgnął do kredensu po drugi kubek i postawił na stole, obok imbryka zdolnego pomieścić ze 3 litry herbaty. Usiadł na ogromnym krześle z podłokietnikami i wysokim oparciem. Zajęłam miejsce po drugiej stronie potężnego stołu, na okrągłym taborecie. Ledwie sięgałam stopami do ziemi Leśniczy nalał herbaty do pustego kubka I czekał, aż się napije Normalnie nie przyjęłabym niczego do jedzenia Czy picia od obcego magicznego Ale on nie zamierzał pertraktować A ja mogłam tylko ufać, że jego deklaracja nieukrzywdzenia Była wiążąca A więc imbryk mieścił dwa litry herbaty I litr nalewki wiśniowej na spirytusie Opary alkoholu kręciły w nosie Upiła młyczek. Ogień spłynął mi do żołądka. Nie rozkasłałam się. Ledwie zauważalne skinienie głową, jakbym przeszła jakiś test, o którym nie miałam pojęcia. Nie wiedziałem, że Johanna nie żyje, ale to wiele wyjaśnia, powiedział po chwili leśniczy. Co dokładnie? Las jest... nerwowy, zły, żądny krwi. Cała skóra mnie swędzi od tego wezwania. — Pewnikiem dlatego ląd krótszy i całe to strzelanie. No, przepraszam za to. Niezbyt to było kulturalne — przyznał. — Niedopowiedzenie roku. Skinęłam głową. — Wiesz, kto to zrobił? — zapytał. — Wiem. Szukam ich właśnie. — Tu? U mnie? Myślisz, że są u mnie? Podniósł głos i ręka odruchowo szukała strzelby, która na szczęście została na werandzie. W życiu, no co też pan, panie Andrzeju, zaprzeczyłam gorliwie. Gdzieś się chowają w lesie. Pomyślałam, że jeśli ktoś zna tu każdy zakamarek, to pan. I że może pan ma mapę, albo pokaże mi pan, gdzie są jakieś domki rekreacyjne czy myśliwskie, ambony. miejsca gdzie mogłaby się schować dwójka nastolatków. Mówiłam spokojnie. Odetchnął, a czerwień policzków nieco ustąpiła. Myślisz, że ciągle tu są? – W Heksenwaldzie? – zapytał. – Na pewno. Nie dalej niż dwie godziny temu złamali moje osłony przy domku wiedźmy. Czegoś szukają. Zaśmiał się tak, że ciarki przeszły mi po plecach. – Głupcy i idioci – powiedział w końcu. – Nie szukaj ich. Nie ma po co. Jeśli są w lesie, las ich znajdzie. I upomni się o swoje. Dziw, że jeszcze chodzą. – Czemu? – Johanna była związana z lasem. Jak ja. Gdybyś mnie teraz zabiła, to las by mnie pomścił. Jego magia jest we mnie. Moje ostatnie tchnienie byłoby klątwą, która dosięgłaby tego, kto na mnie podniósł rękę. Nawet gdyby to był sn